Bajki i baśnie świata Tangali i córka nieba Baśń brazylijska Był sobie wielki, myśliwy. Tangali. Odważny był Tangali, potężny był Tangali. Nikt na całym świecie nie mógł równać się z Tangalim. Raz podczas łowów wzranił Tangali Jaguara. Daruj mi życie, Tangali. Odwdzięczę ci się stokrotnie, prosi Jaguar. A co mi dasz, gdy spełnię twoją prośbę, pyta Tangali. Dam ci wszystkie zwierzęta w puszczy. Eee, sam je sobie upoluję, gdy zechcę. Oddam ci władzę nad całym lasem, mówi Jaguar. I tak ją posiadam. Przed moją włócznią i strzelbą ucieka wszystko, co żyje. Nawet i ty sam, choć jesteś taki potężny, mówi Tangali. Odkryję przed tobą skarby, o jakich nikomu z ludzi się nie śniło. Jestem myśliwym. W puszczy dobry oszczep, czasem więcej wart niż wszystkie skarby świata. Dam ci najpiękniejszą dziewczynę za żonę. Znam wiele pięknych dziewcząt, ale dotąd żadna z nich nie poruszyła mego serca. Gdy ją zobaczysz, już nigdy nie będziesz mógł o niej zapomnieć. Skąd ona pochodzi i gdzie przebywa? By to zaciekawiony. Dlaczego dotąd o niej nie słyszał? Jest córką nieba. i matka to gwiazda, a ojciec księżyc. Chciałbym ją zobaczyć, mówi Tangali. Puść mnie, a zostanie twoją żoną. Dobrze, daruję ci wolność i życie, rzecze Tangali i opuszcza włócznie wzniesioną do ciosu. Jaguar zaczął lizać swą ranę, przyczołgał się do wody i mówi Przyjdź dziś wieczór w to samo miejsce, a spotkasz ją u źródła. Co noc tu się zjawia ze swymi słuszkami po wodę do źródła, bo tylko tę wodę piją i księżyc, i gwiazdy. Dobrze więc, mówi Tangali. Ale pamiętaj, czekacie śmierć z mej ręki, gdy mnie zawiedziesz i nie dotrzymasz słowa. Ledwie wieczór zapadł, już był Tangali u źródła. Siadł na trawie i czeka. Przychodzi Jaguar z lasu i mówi – Schowaj się w zaroślach, a gdy dostrzeżesz dziewczynę, nie odezwij się do niej ani słowem, inaczej córka nieba się przelęknie i nigdy się tu już nie zjawi. Ukrył się Tangali w zaroślach i czeka niecierpliwie. Minęło kilka chwil. Patrzy Tangali, a nad źródłem po nitce pajęczej opuszcza się dziewczyna ze złotym dzbanem w dłoni. Była tak cudnej urody, i taki blask bił od niej, że tangali aż oczy musiał zasłonić. Napełniła dzban wodą, przejrzała się w źródle i zaczęła czesać włosy złotym grzebieniem. Jej piękność tak oczarowała myśliwego, że niepomny przestrogi wyskoczył z zakrzaków i stanął przed dziewczyną. Witaj, córko nieba, w moim lesie. Ach, cóż bym dał za to, żebyś pozostała ze mną na zawsze. Krzyknęło dziewczę przestraszone i po nitce pajęczej do góry się uniosło. Nim Tangali do źródła doskoczył, już jej nie było na ziemi. Tylko grzebień złoty błyskał porzucony na trawie. Podnosi tam gali grzebień i woła, oczy wznosząc w niebo. Musisz być moją, klnę się na me życie. Czemuś nie posłuchał mej rady, mówi Jaguar. Przestraszyłeś ją, teraz trudno będzie ją znowu tu sprowadzić. Ona musi być moją. Od chwili, kiedy ją zobaczyłem, tylko ona istnieje dla mnie na świecie. Musisz mi pomóc. Przyrzekłeś, więc dotrzymaj słowa. Moja władza nie sięga do nieba, odpowiedział Jaguar, ale spróbuję ci pomóc. Przyjdź tu jutro przed zachodem słońca. Nazajutrz o oznaczonej porze stanął Tangali u źródła. Grzebień złoty wyjmuje i czeka. Wyszedł Jaguar, skoczył na zwalone pięć i ryknął potężnym głosem, aż cała puszcza zamarła ze strachu. Ryknął raz, drugi i trzeci. Wszystkie zwierzęta i ptaki zjawiły się na zew swego pana. Wtedy Jaguar rzekł do pantery. Umiesz się wspinać po drzewach i lianach, skakać po konarach i gałęziach. Jesteś gibka i silna. Czy i na niebo potrafiłabyś się wspiąć? O nie, mój władco! – I panie, na niebo wspiąć się nie potrafię – odpowiedziała pantera. – A ty, Żbiku, ociele jak czcina, nie znający litości ani strachu, czy i ty nie potrafisz skoczyć aż do nieba? – pyta Jaguar. – Każdy twój rozkaz gotów jestem spełnić – rzecze Żbik – ale żądasz rzeczy niemożliwej. I zawstydzony z podwiniętym ogonem poczołgał się w najdalszy zakątek puszczy. — To może ty, jeleniu, jesteś śmigły jak wiatr. Nawet ja z trudem cię doganiam w prerii. — Wiesz dobrze, mój panie, że aby ci służyć gotów jestem na wszystko, ale tego, czego żądasz, spełnić nie mogę. Odparł jeleń z żalem. – Widzę, że będę musiał zwrócić się o pomoc do mego kuzyna, króla ptaków – powiedział Jaguar, spoglądając na orła. Rozpostarł orzeł swe ogromne skrzydła i tak mówi. – „Radbym spełnić twą prośbę, mój drogi kuzynie, ale nie mogę. Latam wysoko w powietrzu, wyżej niż inne ptaki, ale do nieba nie dolecę żeby zatem nikt z Was, o mieszkańcy puszczy, nie mógł spełnić mej prośby? Jeśli nie pogardziłbyś pani pomocą tak lichego stworzenia jak ja, to gotowa jestem spróbować. Zakumkała mała zielona żabka i wyskoczyła ze źródła na trawę. To ty, żabko, mainu? zdziwił się jaguar. W czym mogłabyś mi pomóc? – Jeśli mi zaufasz, przyrzekam, że dostanę się do nieba – odpowiedziała żabka. – Więc dobrze – życzę Jaguar. – Zawierzę twemu słowu. I zwracając się do pozostałych zwierząt, rozkazał – a teraz zostawcie nas samych. Gdy zwierzęta i ptaki odeszły, Jaguar powiedział do żabki Mainu – oto twój pan – Tangali, największy myśliwiec w całej puszcze. Winienem mu życie. Przyrzekłem mu za to córkę nieba, za żonę. Musisz mi pomóc, bym mógł mu dotrzymać słowa. Zrobię wszystko, co jest w mojej mocy. Mówi żabka Mainu. Daj mi tylko czas do Nowiu, kiedy słońce zejdzie, a księżyc będzie spał. Niechaj Tangali przychodzi tu co noc. Będę miała dla niego wieści z nieba. Dobrze, mówi Jaguar. Teraz wracam do puszczy, a ty, Tangali, przyjdź tu jutro zachodzie. Stań nad źródłem i zawołaj. Mainu to ja, przyjaciel Jaguara. Jaguar ruszył przed siebie, a Tangali wrócił do swej chaty. Pod wieczór żabka ukryła się w źródle i czeka. Do źródła przyszły służki królowej gwiazd. Nasza królemna dziś chora, nie wychodzi z domu, płacze, mówi jedna z nich. Co jej się mogło stać? Słyszałam, jak mówiła do matki, że ją ktoś przestraszył nad źródłem i że zgubiła złoty grzebień, powiedziała najstarsza z dworek. Wiesz przecież, że ten grzebień posiada moc czarodziejską. Biedna królewna, co się z nią teraz stanie? Wszystko to słyszała żabka mainu. Gdy służki królowej gwiazd napełniły dzban wodą i po nitkach pajęczych zaczęły się wspinać na niebo, wtedy żabka hyc do dzbana ukryła się na dnie i siedzi. Służki przyniosły wodę królewnie. Postawiły przyłożu i odeszły. Królewna rozlewa wodę z dzbana, trzy puchary, a łzy z jej oczu płyną żylsiste. Tymczasem żabka przyczaiła się na dnie dzbana i słucha. Przychodzi matka, królowa gwiazd, wodę z puchara pije i pyta. Czemu płaczesz, córko? Oh, spotkało mnie nieszczęście. Grzebień złoty zgubiłam u źródła na ziemi, mówi królewna i łzami się zalewa. Załamała królowa gwiazd dłonie z rozpaczy. Dziecko moje jedyne, co teraz będzie? Oślepniesz od naszego blasku. Musimy znaleźć ten grzebień choćby na krańcu świata. Nie płacz, córko. Powiem ojcu, on na pewno odnajdzie zgubę. Wkrótce skończy swój obchód po niebie. Przychodzi księżyc ojciec. Wodę z pucharu pije. – Czemuś smutna królowo? – pyta. – Ach, nieszczęście nas spotkało, straszne nieszczęście – mówi królowa gwiazd. Nasza córka zgubiła swój złoty grzebień u źródła na ziemi. Zasępił się księżyc srebrną brodę targa. – Nie ma rady. Muszę dziś raz jeszcze wrócić na niebo i odnaleźć grzebień powrócił księżyc na niebo, do białego ranka szukał zguby, od krańca ziemi po kraniec, ale nigdzie nie mógł dojrzeć grzebienia złocistego. Wielki smutek zapanował w niebieskim pałacu. Królewna z zamkniętymi oczami w komnacie leży, a matka i ojciec boją się zbliżyć do niej, by jej nie oślepić swymi promieniami. Gdy wieczór się zbliżył, weszły służki. Zban zabrały i po nitce pajęczej na ziemię się spuściły do źródełka w lesie. Ledwie dzban w wodzie zanurzyły, żabka Mainu, hyc, wyskoczyła i już w źródełku chłodnym się pluszczy. Nocą nadchodzi Tangali, nad wodą staje i woła. Mainu, to ja przyjaciel Jaguara. Dzień dobry, Tangali, mówi Mainu, mam dla ciebie wieści z nieba. Mów, Malino. opowiedz wszystko. Widziałaś królewnę? Królewna jest bardzo chora. Grozi jej ślepota. Już ojca i matki oglądać nie może, bo ich blask jej oczy poraża. Grzebień swój złoty zagubiła. W tym grzebieniu tajemna moc była. Gdy miała go we włosach, mogła bez lęku patrzeć w światłość bijącą od księżyca i królowej gwiazd. Grzebień złoty, mówisz? Ale ja go mam, na sercu go noszę. Znalazłem go tu nad źródłem, gdy królewna powodę z nieba zeszła. – Bez niej oślepnie królewna na zawsze – mówi Mainu żabka zielona. – To stać się nie może i to się nie stanie – woła Tangali. – Mainu, musisz oddać królewnie ten grzebień. – Dobrze – mówi Mainu. – Rzuć mi go do źródła i przyjdź tu jutro wieczorem. Gdy zmierzchł zapadł i służki królowej gwiazdy przyszły po wodę, skoczyła Mainu do dzbana. Grzebień złocisty w łapkach trzyma. W komnacie królewny mrok. Córka nieba na łożu leży z zamkniętymi oczami. Płacze i żali się nad swoim losem. Wyskakuje Mainu ze dzbana. Grzebień złocisty na dłoń królewny rzuca. Co to? Zrywa się królewna z łoża. – To mój grzebień. Skąd się tutaj wziął? – Tangali, wielki myśliwiec, przyjaciel Jaguara, mego pana, znalazł swój grzebień nad źródłem i rozkazał zanieść go do nieba. – zakumkała Mainu. – A jak ty się zwiesz? – Jestem Mainu, żabka zielona. – A nie wiesz, Mainu, dlaczego Tangali grzebień złoty mi zwraca? – Wiem! – Mówię, Mainu, żabka zielona. Tangali, odkąd cię ujrzał nad źródłem, dniem i nocą o tobie myśli, ciebie jedynie za żonę pojąć pragnie. To on mnie wtedy przestraszył nad wodą, przypomina sobie królewna. Tak, to on był, Tangali, największy myśliwiec w puszczy. Powiedz mu, że jutro wieczorem — Będę u źródła. Chcę mu sama podziękować za to, że mi grzebień zwrócił i uchronił od ślepoty. — Ojcze, matko! — zawołała królewna i pobiegła w głąb niebieskiego pałacu. — Odnalazł się grzebień mój złoty. Szczęśliwa jestem, że mogę was znów oglądać bez lęku. Wielka radość zapanowała w niebie. Wszyscy się weselili. Gwiazdy tańczyły, wziąwszy się za ręce, kręgi zataczały, a blask bił od nich wokół tak jasny, że noc się w dzień zamieniła. majnu żabka zielona wróciła na ziemię swą zwykłą drogą – w Dzybanie. I kiedy Tangali nadszedł, opowiedziała mu o wszystkim. O umówionej porze czeka Tangali u źródła. Gdy słońce zaszło, po nitce pajęczej królewna się na ziemię spuszcza i przed młodym myśliwym staje. Witaj, dzielny Tangali, rzeczy. Chcę ci podziękować. Także moi rodzice, ojciec księżyc i matka królowa gwiazd pragną poznać tego, co ich córce wzrok powrócił. Czego chcesz? Żądaj, a wszystko otrzymasz? Jednej tylko rzeczy pragnę na świecie. – odpowiada Tangali. – Żebyś ty, królewno moją żoną została. – Nie mówię nie – rumieni się królewna. – Ślij swatów do mych rodziców. Może zgodzą się wydać mnie za mieszkańca ziemi. – Niech Mainu będzie moim swatem – woła Tangali uszczęśliwiony. Żabka, gdy to usłyszała niewiele myśląc – hyc! Do dzbana i wraz z królewną na niebo się wznosi. Tam przed królową gwiazd staje i w te odzywa się słowa. Tangali, wielki myśliwiec, przyjaciel Jaguara, prosi cię, wielka władczyni nieba, o rękę twej córki. Uśmiechnęła się królowa gwiazd i powiada. A cóż to za stworzonko? Jeszcze nic zabawniejszego w życiu swoim nie widziała. Słyszysz, córko moja? swaty po ciebie z ziemi przysłano. Nie śmiej się, matko, mówi królewna, bo ten, kto przysyła mainu żabkę zieloną w swaty, nie jest mi niemiły. Co też mówisz, moje dziecko? Zawoła królowa. Czy dobrze słyszę? Ty, córka królowej gwiazd i księżyca, miałabyś zostać żoną śmiertelnego mieszkańca ziemi? I niczyją inną. Mówi królewna. Czyżbyś zapomniała, matko, że to on tangali grzebień mi złoty zwrócił i od ciemności wiecznych mnie uchronił? Damy mu wszystkie skarby nieba, ale on zbyt jest zuchwały, gdy się po ciebie ośmiela sięgnąć. Jego sobie wybrałam i innego nie chcę. Rzecze królewna. Królowa gwiazd do małżonka swego biegnie i o wszystkim opowiada. Hmm, mruczy księżyc i brodę srebrną gładzi. Więc mówisz, że nasza córka chce być żoną człowieka zwanego Tangali? Znam go. Nieraz go widywałem, jak polował nocą na dzikie zwierzęta. Sam Jaguar się go bał. Tangali to dzielny łowca. Takiemu nie żal dać ręka jedynej córki. Więc co odpowiemy swatce Mainu? pyta królowa. Powiedz jej, żeby Tangali przysłał nam za naszą córkę okup wedle zwyczaju. A jakiego żądamy okupu? Niechaj Tangali przyśle nam w darze to, co ziemia ma najcenniejszego. Żal mi oddawać swe dziecko synowi ziemi, ale cóż robić? Przeciwrodzonej córce i własnemu mężowi nie będę powstawać, zdycha królowa. Mainu, usłyszawszy odpowiedź królowej gwiazd, wieczora już nie czeka, lecz z deszczem na ziemię spada i na źródło śpieszy. – Tangali! – woła. – Tangali, dobrą wieść mam dla ciebie. – Mów Mainu. od wczoraj się stąd nie ruszyłem, już się doczekać ciebie nie mogłem. Jaką mi przynosisz odpowiedź? Oto słowa królowej gwiazd i księżyca. – Niechaj Tangali da rodzicom za córkę okup wedle zwyczaju. – Jakiego okupu żądają? – pyta Tangali niecierpliwie. – Masz im dać to, co ziemia ma najcenniejszego. – Co to może być? Złoto chyba. Nie ma nic cenniejszego nad złoto. A ja myślę, że woda. Nie ma nic wspanialszego nad wodę. – mówi Mainu. A może diamenty, co kryją się głęboko w ziemi? A może żelazo? A zadumał się Tangali, z którego kuje się miecze i ostrza, dzid. Widzę, że sami nie odgadniemy. Muszę zapytać Jaguara. Gdy zjawił się Jaguar, Tangali go pyta: Co jest według ciebie najcenniejsze na ziemi? Zależy dla kogo. Dla mnie na przykład wolność. Ją cenię ponad wszystko. Rzeczy Jaguar. Mm, nie, to nie o wolność chodzi rodzicom mojej narzeczonej. Na cóż by im się przydał taki okup? Kto jest bardziej wolny niż gwiazdy i księżyc? Mówi Tangali. Wiesz co? Mam pomysł. Zawołam wszystkie zwierzęta, zapytamy je o zdanie. Mówi Jaguar. Jaguar zwołał na radę zwierzęta z całej puszczy. Tangali stanął przed nimi i pyta. Co według was jest najcenniejsze na ziemi? Jelenie powiedziały, że trawa. Pantera, żbik i pumarze świeże mięso ofiar. Wąż zasyczał ptasie jajeczka. Wiewiórka wykrzyknęła orzeszki. Małe ptaszki zaćwierkały muszki i motyle. Mewy wołały ryby. Pszczoły zabrzęczały kwiaty i miód. Słucha Tangali, słucha radę każdą rozważa pilnie, ale żadna mu się nie wydaje dobra. Wtem mrówka wypełzła spod gałązki. A ja wam mówię, że ziarno zbóż i nasiona traw najcenniejsze są na ziemi. I ludzie żywią się ziarnem i wiele zwierząt się nimi karmi. Nawet mięsożerne stworzenia też nie mogłyby istnieć bez ziarna, bo czym by się żywiły, jeśli zabrakłoby... Kozłów, jeleni, owiec i wszystkich trawożernych? Mrówka ma słuszność, pomyślał Tangali. Tak, pośle moim przyszłym teściom ziarno. Stanął nad źródłem, wezwał wierną Mainu i powiada. Mainu, żabko zielona, masz tu ziarenka wszystkich zbóż i traw rosnących na ziemi. Zanieś jej królowej gwiazd i księżycowi w okupie za mą narzeczoną. Poczekała Mainu do wieczora, a gdy przyszły służki gwiazd po wodę, zabrała ziarenka i wskoczyła do dzbanka. Gdy znalazła się w komnacie królewny, cichutko przycupnęła w kąciku i czeka. Wchodzi królewna, złotym grzebieniem włosy sobie czesze, piosenkę wesołą nuci, a potem w trzy puchary wodę z dzbana rozlewa. Po chwili pojawiła się para królewska. Wszyscy z pucharu wodę piją, a gdy już się napili, księżyc powiedział. Jakoś nie widać swatki. Co to może znaczyć? A otóż i ona, woła królewna i w ręce z radości klaszcze. Bo właśnie Mainu z ukrycia wyskoczyła. Przed parą królewską staje, ziarna im pod stopy rozsypuje i mówi. Tangali wielki myśliwiec, Tangali przyjaciel Jaguara, Przysyła dar ślubny za swą narzeczoną. Księżyc brodę pogładził, Srebrnego wąsa podkręcił z zadowolenia, Roześmiał się od ucha do ucha i woła. – Widzisz żono, jakiego mądrego zięcia mieć będziemy? Tylko ziarna nam brakowało w niebie. Teraz będziesz mogła piec chleby rumiane, Słodkie placki i bułeczki, a nie ma nic lepszego na ziemi i niebie niż chleb. Królowa gwiazd dar ślubny wdzięcznym sercem przyjęła i wnet każe wyprawę dla córki sporządzać. Nie za długo królewna w otoczeniu sług na ziemię po nitkach pajęczych się wyprawiła i żoną myśliwca została. Huczne było wesele i bogate. Przyszedł na nie sam jaguar, i wszyscy mieszkańcy puszczy przybyły na nie jasne gwiazdy, a księżyc ze swą małżonką zasiadł na srebrnym tronie. A Mainu, żabka zielona, wesoło kumkała i aż do nieba skakała z radości. Koniec.